Cztery minuty po północy aktualności jedynki Marzena Godon. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kueba zażądał zwołania w trybie pilnym Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z apelem prorosyjskich separatystów z Doniecka i Ługańska do Rosji o udzielenie pomocy wojskowej. Szef ukraińskiej dyplomacji napisał o tym na Twitterze. Jego zdaniem apel, jak to określił rosyjskich władz okupacyjnych, stanowi dalszą eskalację sytuacji. O tym, że separatyści z Donbasu poprosili Moskwę o pomoc wojskową poinformował późnym wieczorem rzecznik Kremla. Dokumenty nie są jednak nowe – mają wtorkową datę. Zawierają podziękowanie za uznanie niepodległości separatystycznych regionów, opis sytuacji w Donbasie i prośbę o udzielenie pomocy wojskowej w związku z rzekomą agresją ze strony Ukrainy. Niezależni komentatorzy od dawna ostrzegają, że Moskwa wykorzysta każdy pretekst, w tym różnego rodzaju prowokacje do możliwej agresji na Ukrainę. Tymczasem rzecznik Pentagonu John Kirby poinformował, że rosyjskie siły zgrupowane przy granicy z Ukrainą są w zaawansowanej fazie gotowości do uderzenia w każdej chwili. Widzimy, że siły rosyjskie nadal gromadzą się coraz bliżej granicy i znajdują się w zaawansowanym stadium gotowości do działania w celu prowadzenia działań militarnych na Ukrainie. Mogą rozpocząć działania praktycznie o każdej porze. Jesteśmy przekonani, że są gotowi. Świat krytykuje Władimira Putina za agresję na Ukrainie, kolejne kraje potępiają wysłanie rosyjskich wojsk na Ukrainę i uznanie przez Kreml dwóch samozwańczych republik w Donbasie. Na Rosję nakładane są też kolejne sankcje. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan rzadko krytykuje Rosję w sprawach niezwiązanych z Bliskim Wschodem. Tym razem jednak w trakcie rozmowy telefonicznej miał powiedzieć Władimirowi Putinowi, że Turcja nie uznaje dwóch samozwańczych republik z Donbasu. Równocześnie zaoferował swoją pomoc w ewentualnych negocjacjach. Rosję krytykują też Czechy, które wezwały rosyjskiego ambasadora w Pradze na rozmowę. Do tej pory Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Japonia i Australia wprowadziły sankcje finansowe na Rosję. Chodzi głównie o zakaz wjazdu dla wysokich przedstawicieli władz i zakaz handlu obligacjami. Podobne sankcje wprowadza właśnie Unia Europejska. We wspólnocie zapadła właśnie ostateczna zgoda na restrykcje. Zachód zapowiada, że to dopiero początek sankcji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Podczas debaty zgromadzenia ogólnego ONZ Rosja została potępiona za działania w Donbasie przez niemal wszystkie państwa. Stały przedstawiciel Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Krzysztof Szczerski podczas wystąpienia w ONZ wezwał społeczność międzynarodową do potępienia rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że Polska i Litwa pozostaną adwokatami Ukrainy. Powiedziałem wyraźnie mojemu przyjacielowi Wołodymyrowi Zeleńskiemu, że może liczyć na nasze wsparcie, w tym na forum NATO i Unii Europejskiej. To samo przekazał prezydent Litwy, oświadczył wieczorem prezydent Andrzej Duda. W Kijowie spotkali się dziś prezydenci Ukrainy, Polski i Litwy w związku z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Andrzej Duda, Gitana Nouseda i Wołodymir Zełański mówili, że chcieli pokazać solidarność i wymienić się najnowszymi informacjami w sprawie rosyjskiego zagrożenia. W ocenie przywódców trudno przewidzieć kolejny ruch Władimira Putina. Andrzej Duda zaapelował do rosyjskich władz, by zrobiły krok w kierunku deeskalacji napięcia. Wierzę w to głęboko, że uda nam się to zrobić pokojowymi metodami i skutecznie. Choć niestety liczę się z tym, że sankcje będą musiały być bardzo mocne. Będę robił to z przykrością, opowiadając się za sankcjami, które zablokują możliwości podróżowania na przykład obywatelom Rosji. Andrzej Duda mówił, że trudno zrozumieć, dlaczego władze Rosji działają w taki sposób, by wrócić do dawnego porządku, w którym świat był dla większości obywateli wtedy związku radzieckiego po prostu zwyczajnie zamknięty. Premier Mateusz Morawiecki apelował do europejskich przywódców o zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Jego zdaniem działania zaproponowane na początku tego tygodnia są zbyt łagodne. Karol Surówka, Polski Radio. A prezydent Andrzej Duda podziękował polskim dyplomatom pracującym na placówkach na Ukrainie. Dziękuję ambasadorowi Bartoszowi Cichockiemu, konsulom generalnym RP oraz wszystkim dyplomatom i pracownikom placówek w Lwowie, Winnicy, Charkowie, Odesie i Łódzku za pozostanie na Ukrainie i ofiarność w służbie dla Polski w chwili próby, napisał prezydent na Twitterze. Dziś w Brukseli nadzwyczajny szczyt przywódców Unii Europejskiej w związku z sytuacją na Ukrainie, natomiast w piątek w Warszawie nadzwyczajny szczyt przywódców państw Bóg aresztańskiej dziewiątki, który zajmie się sytuacją wokół Ukrainy oraz sytuacją bezpieczeństwa w naszej części Europy. To są aktualności jedynki.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 W nocy rozpogodzenia postępujące od zachodu kraju i zanikające opady. Temperatura od minus 3 stopni na południe około zera w centrum do 2 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, okresami dość silnym. A w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane na wybrzeżu i północnym zachodzie kraju miejscami wzrastające do dużego. Na krańcach północno-zachodnich możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 5 stopni na Suwalszczyźnie i w Dolinach Karpackich do 12 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany nad mor Morzem oraz na Pogużu Sudeckim okresami dość silny. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedenka.